Pozwólcie, że powiem kilka słów o sobie. Last Jestem month, żonaty i moja żona ma na imię Cheryl. Last w zeszłym miesiącu obchodziliśmy 47. rocznicę małżeństwa. Which only tells you one thing co mówi Wam tylko jedną rzecz. I am old. jestem stary. Uh, we have two daughters and two Mamy dwie córki i dwie wnuczki. involved lives I jesteśmy bardzo zaangażowani w życie naszych wnuczek. So let me tell you a little bit. Uh, I talk to a, a little bit about discipleship. Chciałbym kilka słów poświęcić na to, aby porozmawiać z Wami o uczniostwie i w jaki sposób uczniostwo stało się bardzo ważną częścią mojego życia. So when I was 17, Gdy miałem 17 lat, I trusted for my zaufałem Chrystusowi jako memu Zbawicielowi. Jakoś chcesz I Wierzyłem, że Bóg mnie I a tak jak mówiłem, uwierzyłem, Bóg pociągnął mnie ku sobie i stałem się chrześcijaninem. Czy wiecie, co oznacza słowo chrześcijanin? Christ follower. Naśladowca Chrystusa. The word is To jest greckie słowo, które właśnie wypowiedział. It means które oznacza naśladowca Chrystusa? How do you follow Christ? W jaki sposób naśladujemy Chrystusa? Jezus powiedział: Jeśli mnie miłujecie, Będziecie przestrzegać moich przykazań. Another way to say that możemy to powiedzieć w inny sposób. jeśli kochasz Jezusa, do what says, będziesz robił to co on ci każe. Tak? Będziesz go naśladował w takim sensie, że robisz to, co on ci każe. When I became Christ follower, Christian, gdy stałem się chrześcijaninem, naśladowcą Chrystusa, wanted to do what he said. Chciałem robić to, co on mi każe. he tells us. I na szczęście on mówi nam w swoim słowie, Jak mamy żyć w naszym życiu moja żona i ja przez wiele lat byliśmy zaangażowani w taką służbę na takim kampusie w Kalifornii. Ale wrócę jeszcze na chwilę do tego, kiedy miałem 17 lat i stałem się chrześcijaninem. Dwa lata później we Pojawił się w naszym zborze nowy pastor. years Miał 28 lat. Ale nauczał Bożego słowa. I bardzo dobrze to robił, brał pismo i wyjaśniał je nam. Now Dla 17 latka. nie me, but the nie tylko dla mnie, ale też dla innych ludzi w zborze, którzy zastanawialiśmy się, co mamy robić w naszym życiu. Myślałem o pójściu do koledżu i zastanawiałem się, co będę studiował, co będę dalej robił. Ale many in the church, after listening to this pastor, ale wiele osób z tego zboru, po tym jak słuchali tego pastora, chcieliśmy być tacy jak on. Chcieliśmy stać przed innymi ludźmi i nauczać prawdy Pisma Świętego. I wielu z nas próbowało tego. I fatalnie nam to szło, were gifted. ponieważ nie byliśmy obdarowani tym darem nauczania. lata później dopiero to zrozumiałem. working at camp, gdy razem z żoną pracowaliśmy na tym chrześcijańskim obozie, we were in a church pastored by a very good Byliśmy w zborze, w którym pastorem był nasz bardzo bliski przyjaciel, którego znałem od wielu lat, od właśnie czasu, gdy miałem 17 lat. On został pastorem zboru w Arizonie. One day I was in my office at the camp. Pewnego dnia byłem w swoim biurze, na tym obozie. The phone rang. Zadzwonił telefon. I it up. Odebrałem. And I, said hello. I powiedziałem, hallo. I to był mój przyjaciel Daryl. I on czytał mi opis pewnej pracy, pewnej posady. As I, to him read this job description, I gdy słuchałem, jak opisuje tę pracę, myślałem, że co mnie o jest Zrozumiałem, czy tak pomyślałem, że on chce, żebym kogoś poszukał, kto nadawałby się do tej pracy. Więc, kiedy już skończył czytać ten opis tej pracy, he said to me, zapytał mnie: so, do you think you could do this? myślisz, że mógłbyś to robić? I co on prosił. I tak naprawdę chodziło o to, że szukał drugiego pastora, kogoś, kto by wspierał go w jego pastorskiej pracy. So, when he said, you think you could do this?" Więc gdy zapytał mnie, czy ja nadawałbym się do tego, czy chciałbym to robić, was Byłem bardzo zdziwiony. I said, Daryl, the bigger question. Powiedziałem, Daryl, większe pytanie jest takie, czy ty myślisz, że ja się do tego nadaję? Ja nie wiem, jak pasterzować ludziom, ja nie bardzo się w tym odnajduję. On już był takim zaawansowanym, starszym pastorem dużego zboru. I on mi, Pat, jestem teraz na moją deskę z dziesiątami, które muszę wrócić dzisiaj. I on mówi: Pat, siedzę przy swoim biurku, i czeka mnie jeszcze dziesięć telefonów, które muszę wykonać. Starsi zboru pozwolili mi szukać kogoś, kto mi pomoże. Knows me better than you. Nikt nie zna mnie lepiej niż ty. I need your help. Potrzebuję Twojej pomocy. Więc so powiedziałem: OK, send the job description to me. Więc powiedziałem, dobrze, prześlij mi ten opis moich obowiązków. Pozwól, że razem z żoną będziemy modlić się i rozmawiać przez tydzień. I zadzwoń do mnie w przyszły piątek. Razem z Sheryl rozmawialiśmy, modliliśmy się. I gdy on zadzwonił, w przyszłym tygodniu powiedzieliśmy, "OK, robimy kolejny krok. I zapytaliśmy go, co mamy teraz zrobić. On mówi, przyjedźcie do Arizony. Spotkasz się z naszymi starszymi zboru, z pastorami i zdecydujemy, co dalej. co dalej. Więc spotkaliśmy się ze starszymi z powiedzieliśmy, że chcemy jechać i pojechaliśmy. I nadal nie wiedziałem, co będę robił. Ale on wiedział, co ja mam robić i to dawało mi poczucie bezpieczeństwa. w Pewnego dnia siedziałem w jego biurze. Gdzieś to był drugi, trzeci tydzień, od kiedy tam przyjechaliśmy. I on mówi do mnie coś takiego, no wiesz, jak zaczniesz udzielać ślubów, będziesz chodził na pogrzeby, to będziesz wiedział, co masz robić. Mi? A ja mówię, ja? We, weddings, funeral? śluby, pogrzeby. Uh, uh, me? Ja. Ja. Yeah. On mówi tak. A co myśli, że ja będę wszystko robił? Daję to wszystko do ciebie. <laughs> Next funeral he did. Następny pogrzeb jeszcze zrobił. I sat in the back. siedziałem na końcu okay. i robiłem notatki. Taking notes. <laughs> yeah. Po 25 latach w tym zborze udzieliłem ślubu ponad 300 parom i uczestniczyłem w ponad 300 pogrzebach. Nauczyłem się, jak to robić. On był moim nauczycielem, a ja jego uczniem. Nawet dzisiaj trudno mi jest uwierzyć, że zrobiłem to wszystko. Ale pamiętacie, mówiłem o tym, że gdy byłem młodszy, chciałem być jak ten pastor, który nas tam nauczał. Wszyscy bracia w zborze chcieli być jak ten pastor. Ale szybko That was not my gift. ale bardzo szybko przekonałem się, że to nie jest mój dar. Ale gdy, gdy zrozumiałem, jak Bóg mnie obdarował i do czego Bóg mnie przeznaczył, ministry became very easy. służba stała się bardzo prosta. It was not difficult. Nie było już trudno. Dla mnie, dla mnie nauczanie jest trudne, ponieważ to nie jest mój dar. Ale ja mam taki dar miłosierdzia. kto hurting. Przychodzę do kogoś, kto cierpi. Pomagać ludziom, którzy przechodzą przez trudne okresy w swoim życiu. I pomagam takim ludziom wzrastać w wierze w Chrystusa. Gdy więc byłem w tym zborze, zaczęliśmy a small little. Rozpoczęliśmy taki program dla młodych ludzi, aby pomóc im wzrastać w wierze. Bardzo poważnie potraktowaliśmy to, co apostoł Paweł, ten starszy Paweł, mówił swojemu uczniowi Tymoteuszowi. In, in chapter, the second, uh, Timothy chapter two, w drugim liście do Tymoteusza, one, w drugim rozdziale i pierwszym wierszu. Have the older Paul, Mamy tutaj starszego, doświadczonego Pawła, sharing with his young student, dzielącego się ze swoim młodym studentem, pastor pastorem Timoteuszem, I on mówi do niego, Ty, dlatego mój syn, i mówi do Niego, Ty więc, mój Synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. I to, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu innych świadków, weź te rzeczy i przekaż je do innych mężczyznom. I przekaż je innym ludziom godnym zaufania. Who then be able to go and teach others. Którzy także będą w stanie iść i nauczać następnych. I ta zasada odnosi się również do kobiet. Czytamy, że Paweł naucza starsze kobiety, aby nauczały młodsze. I w tamtym czasie mieliśmy w tym zboże 10-12 pastorów. And we met every week together I każdego tygodnia spotykaliśmy się razem. To i rozmawialiśmy o przyszłości zboru i służby. Jak możemy sobie wzajemnie pomagać. Jak możemy wzajemnie sobie posługiwać. I po jednym z takich spotkań pewien starszy pastor mówi do mnie, Byliśmy już spędziliśmy razem już sporo czasu. And I nie wiem czy zdajemy sobie sprawę, że już jesteśmy tak długo ze sobą, a przecież stajemy się coraz starsi i starsi. Who are we passing it on to? Komu? Oh, przekazujemy dalszą służbę. Thank you. Who are we passing these things on to? Komu to wszystko przekażemy? So we came up with a schmalt idea. Jeśli padliśmy na taki pomysł. Let's get uh, some young men. Weźmy grupę młodych ludzi. And invite them to come to a meeting one Saturday a month. I zorganizujmy takie spotkanie raz w miesiącu. I ten pastor mówi przez pół godziny będziemy słuchali świadectw. A później będę nauczał przez pół godziny. And then we will have and a następnie będziemy mieli pytania i odpowiedzi. So for 90 minutes every one Saturday we meet together. A więc każdej soboty raz w miesiącu spotkamy się na takie 90 minutowe spotkanie. I było super. Naprawdę dobrze to działało. I robiliśmy to przez kolejne dwa lata. And then a man from another church came to visit a friend in our church. I wtedy pewien człowiek z innego zboru odwiedził przyjaciela w naszym zborze. I on przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, słyszałem o tym programie Tymoteusza, który robicie w zborze. I pytał, jak to działa. I w końcu zadał pytanie, a kiedy to się kończy? A ja, pytam, A ja pytam, jak to się kończy? Ale to pytanie sprawiło, że zacząłem się zastanawiać. Zwróciłem uwagę na to, że pastor zaczyna się powtarzać. Mówi co pewną, co którąś tam sobotę, już te rzeczy, które wcześniej już mówił więc to zachęciło mnie by spotkać się jeszcze z trzema innymi braćmi. I postanowiliśmy opracować strategię i cel tego programu. Potrzebowaliśmy to bardziej jakoś ustrukturyzować. musi być początek, And so we came up with a plan więc y, udało nam się coś zaplanować, and over the years it, it changed and got better and a little better and a little better i na przestrzeni mijających lat doskonali, doskonaliliśmy ten program, także jest coraz lepszy i coraz lepszy, so we got very intentional about what Paul was telling young Timothy Wzięliśmy na poważnie to, co Paweł mówił młodemu Tymoteuszowi. Chcieliśmy pomóc młodym ludziom wzrastać w wierze. To to teach, uczyć ich, prowadzić ich w uczniostwie. You the Greek word for disciple Greckie słowo na uczeń to matateus. It just means a or a I to słowo oznacza naśladowca albo po prostu uczeń. Uczeń, który uczy się z czyjejś nauki. I tu you know, the word matateus, disciple in the New Testament, is used 265 times. 265 razy pojawia się to słowo uczeń w Nowym Testamencie. Jesus only used that word times. Ale Jezus posłużył się tym słowem tylko 8 razy. 7 of those times, razy z tych 8, kiedy Jezus użył tego słowa uczeń? There was a condition attached to it. Temu Słowu towarzyszy pewien warunek, na przykład w Ewangelii Łukasza 17,6. Jezus mówi, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, nawet swojego własnego życia. Nie może być moim uczniem. another W innym miejscu pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, ale nie bierze na siebie i nie dźwiga swego krzyża, nie może być moim uczniem. None to, can be my disciple unless you give up Jezus mówi do swoich uczniów: "Żaden z was nie może być moim uczniem, jeśli nie wyrzekniecie się wszystkiego, co posiadacie na tej ziemi." Inny Jesus "If you abide in my word," w innym miejscu Jezus mówi: "Jeśli będziecie trwali w moim słowie, then wtedy, you are, you are my będziecie moimi uczniami." So he has these conditions that are connected to being His A więc widzimy, że Jezus podaje różne warunki, które musimy spełnić, aby stać się jego uczniami. we know that Jesus honored mothers and fathers. I kiedy Jezus mówi, że mamy nienawidzić ojca i matkę, to wiemy, że w innym miejscu Jezus mówi, że mamy szanować ojca i matkę. Ale what he was saying is I have to be first. Ale Jezus po prostu mówi, że on musi być pierwszy. I must be first in your life. Ja muszę być pierwszy w waszym życiu. Jesus Kiedy ktoś zapytał Jezusa pewnego razu, jakie jest największe przykazanie? Well, the first one is that you must love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Pierwsze Jezus odpowiada jest to że mamy miłować Pana naszego Boga całym sercem całą duszą i ze wszystkich sił like a drugie jest jemu, temu podobne you must love your as musisz kochać swego bliźniego jak siebie samego but for me to do what i do in serving people god has to be first ale jeśli ja mam służyć innym ludziom, to Bóg musi być pierwszy w moim życiu. Nie mam czasu, żeby teraz wszystkie te fragmenty Pisma przytaczać, ale... Jasno widzimy, że Jezus bardzo poważnie traktował tę, to powołanie, by czynić ludzi uczniami. Zanim Jezus odszedł do swojej chwały, powiedział do uczniów: idźcie i czyncie uczniami. I Jezus wymienia tam cztery rzeczy, które od nich oczekuje. Po pierwsze mówi, nauczając ich wszystkiego, czynić wszystkiego, co wam przekazałem. Myślę, że były cztery kwestie związane z nauczaniem. Pierwsza rzecz to, Instrukcje płynące z Bożego słowa Kiedy Jezus był na pustyni i kusił go diabeł Satan: I'm sure you're hungry i Diabeł przyszedł do niego i mówi, "A już jesteś tutaj dosyć długo, pewnie jesteś głodny, no to zamień te kamienie w chleb Co Jezus powiedział? Co powiedział? It is written. Thank Jezus nie powiedział tylko człowiek nie żyje samym chlebem. To jest prawda. Tak powiedział. Ale najpierw powiedział napisano. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. So, we, he gives us instruction. A więc he didn't leave us alone. Daje nam instrukcje, nie zostawia nas samych sobie. Secondly, I believe that there's a accountability involved in life. Po drugie, wierzę, że musimy być też przed kimś odpowiedzialni z tego, co robimy w naszym and, życiu. And this when a is to I to wynika z tego, że wierzący człowiek jest zadedykowany, by żyć uczciwie, szczerze. Chcę prowadzić szczerze swoje życie. It, it, I give other men permission in my life. Ja pozwalam innym braciom w moim życiu to help me in my Christian walk. Pomagać mi w prowadzeniu chrześcijańskiego życia. And I tell them, you you know who I am as a follower of Christ and I this is what I believe and I want to be a follower of Jesus. I mówię do nich: Wiecie, że ja w co ja wierzę i że chcę być naśladowcą Jezusa. Chcę robić to, co Jezus mi nakazuje. God, to to jeśli kiedykolwiek zobaczycie, że mówię coś albo robię coś, co jest przeciwne temu, co jest w Słowie Bożym, przyjdźcie do mnie i powiedzcie mi o tym. It comes down to to jest to, co ciągle i ciągle znajdujemy w Nowym Testamencie, gdzie Biblia mówi wzajemnie, pomagajcie sobie wzajemnie, napominajcie się wzajemnie, pokrzepiajcie się wzajemnie itd. We are not alone. Nie jesteśmy zostawieni samym sobie. Potrzebujemy siebie wzajemnie. A więc po pierwsze instrukcje czy nauczanie i po and drugie bycie odpowiedzialnym. Modeling. I po trzecie bycie wzorcem. Examples. Bycie przykładem. Just Czy nie zgodzicie się z tym, że pewnych rzeczy lepiej uczymy się przez obserwację kogoś, niż przez tylko przyjmowanie słów? Na przykład stoję tutaj przed wami i opowiadam wam, na czym polega przebaczenie. You could look up the word forgive and, and try to, uh, live out that definition. Możecie otworzyć słownik, przeczytać definicję przebaczenia i teraz starajcie się według tego żyć. Trudno jest naśladować definicję. For me it's easier to observe somebody do that, forgive somebody or to forgive me. Oh, that's what that is. I understand now. Dużo łatwiej jest mi zobaczyć kogoś, jak ktoś komuś przebacza, albo mi przebacza. I wtedy, a, widzę na czym to polega. Kiedy widzimy jakiś wzorzec. Co Paweł powiedział apostoł? Naśladujcie mnie. Dlaczego macie mnie naśladować? Ponieważ ja naśladuję Jezusa. Ja żyję według tego, czego On nakazuje, co On nakazuje. A więc mamy instrukcję, nauczanie, bycie odpowiedzialnym i bycie wzorcem. I po czwarte, i myślę, że jest to bardzo ważne, utwierdzanie. affirm each other more. Potrzebujemy wzajemnie się utwierdzać. Bardzo łatwo jest nam krytykować, mówić: A wiesz co, nie zrobiłeś tego najlepiej. Nie, we, powinieneś to tak zrobić. Powinieneś to tak zrobić. To Powinniśmy podejść do brata, siostry i powiedzieć, wiesz co, naprawdę podobało mi się, jak dzisiaj rozmawiałeś ze swoją żoną. Naprawdę podobało mi się, jak dzieliłeś się wiarą z tą młodą osobą. Poklepać ich po plecach i powiedzieć, dobra robota. To dla mnie is helping to jednym. Dla mnie jest to pomoc w czynieniu uczniami jedni drugich. So Więc dla mnie to słowo, które apostoł Paweł skierował do młodego Tymoteusza, ucz się ode mnie i przekaż to innym ludziom. This became the theme verse for this program that we had. To jest główny wiersz, na którym opieramy cały nasz program. I ustaliliśmy, że rozpoczynamy w jakimś miejscu i będziemy ten program prowadzili przez dwa lata. A więc był początek i koniec. I każdego miesiąca mieliśmy inny temat, którym się zajmowaliśmy. Mówiliśmy o sprawach teologicznych: Kim Bóg jest, Kim Jezus jest, Kim jest Duch Święty, Słowo Boże. I część praktyczna: Leadership, Bycie przywódcą. Stewardship bycie dobrym zarządcą. Um, prayer. Modlitva. What does the Bible say about all those topics? Co Biblia mówi na te różne tematy? We wanted to to to prove to ourselves and to demonstrate to others that church was not an arena where just a professional stood up in front and we sat out there and Them do their job. Jesteśmy przekonani, że zbór to nie jest teatr, w którym jest profesjonalista z przodu, który robi jakąś rzecz, a reszta to widzowie, którzy obserwują co się dzieje z przodu. Pragnęliśmy, by ludzie wzrastali w wierze z jednego miejsca do drugiego. So, we came up with a, a Udało nam się stworzyć program. program i nazwaliśmy go Program Przywództwa na wzór Tymoteusza. We even a a logo. Nawet takie logo stworzyliśmy. So These people could see it all the time. ludzie mogli na nie patrzeć. Every Saturday when we met, w każdym sobotę gdy się spotykaliśmy, a big sign that we set up in the front of the room so they could see this. Z przodu tego pokoju stawialiśmy taki wielki afish z tym logiem. We wanted the men to know that they were a part of something that was very serious. Chcieliśmy, żeby ci ludzie zdawali sobie sprawę, że biorą udział w czymś, co traktujemy bardzo poważnie. Był taki znany profesor z teologicznego seminarium w Dallas, Howard Hendricks. I powiedział, że każdy chrześcijanin, mężczyzna czy kobieta, needs to have a Paul in their life. Potrzebują Pawła w swoim życiu. Kogoś, od kogo mogą się uczyć, jakiegoś dojrzałego chrześcijanina, który może im pomóc. Potrzebujemy też Barnaby w swoim życiu. Brata, który idzie z nami przez życie. Także razem przechodzimy przez różne rzeczy w życiu. Ale także potrzebujemy Tymoteusza. Ktoś, kto jest młodszy od nas w wierze. W kogo my wlewamy nasze życie, pomagamy im się uczyć. So not only do Paul Barnabas and a Timothy, but we need Timothy. Nie tylko potrzebujemy mieć w naszym życiu Pawła, Barnabę i Tymoteusza, ale my potrzebujemy być Tymoteuszami. Ja ciągle potrzebuję kogoś, od kogo będę mógł się uczyć. Barnabas, potrzebuję nadal Barnaby, który będzie mi bliskim bratem. I, I potrzebuję też być Pawłem dla kogoś innego. So we tych men w tym programie a więc tutaj mamy te jakby obrazy tego, o czym mówimy, że tutaj te dwa hełmy sugerują bycie dwoma braćmi. Aby pamiętali, że nie są sami, że mają innych że nie są sami, że mają innych wokół siebie. Chcieliśmy, aby pamiętali, co to znaczy być sługą, służąc jedni drugim. Jeśli byli żonaci, to chcieli, chcieliśmy, żeby zrozumieli, na czym polega bycie bogobojnym mężem. I chcieliśmy, żeby rozumieli, że muszą być studentami Bożego Słowa. A to wszystko jest wokół Chrystusa. So we began the Więc rozpoczęliśmy ten program. We invited faithful men, not, not new Christians, Zaprosiliśmy takich zaufanych braci, nie jakichś młodych chrześcijan. Braci, którzy już są od lat chrześcijanami i okazali się wierni I przeprowadziliśmy taki pierwszy program trwający dwa lata. Okazał się bardzo owocny. Ludzie, którzy najbardziej skorzystali z tego programu i najbardziej im się podobał. Jak myślicie, jacy to byli ludzie? Ciągle przychodzili do nas i mówili Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. To były żony tych braci, którzy brali udział w tym programie. My husband reading his Bible every day przychodziły i mówiły, mój mąż czyta Biblię każdego dnia. On rozmawia ze mną o duchowych sprawach. Widzę to każdego dnia. Moje dzieci widzą to i mówią o tym. On się zmienił. I to nie było nic tajemniczego. To tylko, że on po prostu realizował program, który miał zadany, robił te rzeczy, o których tutaj mówiliśmy. So tak że więc żony przychodziły i dziękowały nam, że pomagamy ich mężom stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Jeden ze ślubów, którego udzielałem for Matt and dla Mata i Anny. And about a year later, mniej więcej rok później we were ready to start a new klas. rozpoczynaliśmy kolejne zajęcia and I went to Matt i poszedłem do Mateusza i mówię, Mateusz, chciałbym, żebyś brał udział w tym programie. I Mateusz, będąc mądrym człowiekiem, powiedział, chciałbym, ale najpierw muszę porozmawiać z żoną. Więc w następną niedzielę Anna, jego żona, podeszła do mnie i powiedziała, no, i powiedziała nie. And I started to giggle. I zacząłem się śmiać. I said what what do you mean no? Ja, bo jak to nie. She goes I have mat right where I want him. Ona mówi ja mam mata tam gdzie chcę go mieć. I laughed again. I znowu zacząłem się śmiać. And I said Ann and she she loved me, I loved them, we were good friends. I said Ann i jesteśmy naprawdę takimi bliskimi przyjaciółmi. Kocham ich i oni kochają mnie. Ja mówię, Aniu, Let me make you a promise. pozwól, że coś Ci obiecam. If you give to us right here, Jeśli dasz nam Mata, we'll give him back to you. my oddamy Ci go i jeszcze będzie tutaj. <laughs> okay. a, mówi, no dobra. Dwie <laughs> years later. Dwa lata później Mateusz i Anna byli bardzo zaangażowani w nasz program They were dla małżeństw. Young couples, Oni zajmowali się młodymi parami, którzy dopiero co wzięli ślub. Mateusz wzrósł z tego miejsca do tego i zabrał ze sobą żonę. They they were so grateful. I mean, we were good friends and so she they had two children i oni naprawdę byli bardzo wdzięczni. Dobrze się znamy, mają dwójkę dzieci. And every each child that was born, they call me right away and I come to the hospital to i kiedy tylko dzieci się urodziły, dzwonili do mnie, żebym przyjechał do szpitala i był z nimi i modlił się o te dzieci. I to miało miejsce z wieloma różnymi braćmi w naszym zborze. Mamy więc narzędzie. To wszystko to, co jest, to jest tylko narzędzie. Jest wiele różnych programów uczniostwa. To, co my zrobiliśmy, to mamy tutaj materiał, w którym jest opisany program, na czym to wszystko polega, po polsku, przetłumaczone. Mamy po angielsku, po rosyjsku i po polsku. A więc jest tutaj dziewiętnaście różnych tematów. Every day. Każdego dnia He has the, the, the Mann, ten ktoś, kto bierze udział w tym programie, Tymoteusz, Mann, nazywamy ich Tymoteuszami, mają fragmenty biblijne, które Every muszą day. przeczytać każdego dnia. We also give them a a, a book to read about the Bible. Oh well, this one, this year, this month, is talking about the Bible. I dajemy im też książkę, która pomaga im w czytaniu Biblii. i ten, bo ten pierwszy rozdział cały poświęcony jest studiowaniu Słowa Bożego. Więc nie tylko czytają Biblię, ale mają z tej książki do przeczytania, która pomaga im czytać Biblię, wyjaśnia, jak czytać owocnie Biblię. I każdego miesiąca dajemy im też discussion questions. Pytania do takich małych grup dyskusyjnych. Right to ponieważ w tej części tutaj chcemy, żeby oni współpracowali razem. Chcemy, żeby oni ze sobą wzajemnie rozmawiali i modlili się o to wszystko, czego się uczą. I so they co we met on na Saturday. A więc spotykaliśmy się w soboty, jedna sobota w miesiącu. Spotykaliśmy się rano, o siódmej rano, do ósmej trzydzieści, aby mogli wrócić do domu i cały dzień spędzić z rodziną. I jedna lub dwie razy w miesiącu byli się w grupie dwóch, trzy lub czuć. I raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu spotykali się w takich małych grupkach trzy, cztery osoby. I razem dyskutowali właśnie posługując się tymi pytaniami do dyskusji. I uczyli się od siebie wzajemnie. I okazało się to bardzo pomocne, i także oni chcieli być razem. We we, we made up this A więc we in, przygotowaliśmy in ten program, przetłumaczyliśmy na język polski. So we are, we also have the I mamy do tego też oprogramowanie. Po polsku. I daję Pawłowi, żebym zrobił cokolwiek z tym, uznam, żebym zrobił. Z wyjątkiem, żeby nie postawić tego na półce z książkami i nigdy nie dotykać, to nie będzie dobre. Zupełnie nie dobre. Weź i zaproś młodych ludzi, aby wzrastali w wierze. I nie zapomnijcie o żonach. Wife or why? jeszcze króciutko tylko Siostry w naszym zborze program, zobaczyły owoc tej pracy, zobaczyły jak ci bracia wzrastają. They started to grow. Jak ci bracia rosną. The, women in the women's ministry, i kobiety zaangażowane wśród y, innych sióstr w służbę we do something. I powiedziały, my też coś chcemy robić. So they came up with a program for women. Więc przygotowaliśmy program dla kobiet. And I don't know if this works in Nie wiem, jak to działa tutaj w Polsce. Wild? <laughs> wild? W -I -L -D. Nazwaliśmy to dzikie. Ale w angielsku, kobiety w Okay, czyli to jest taki akronim, tak to się mówi? Akronim? Akronim każda litera oznacza jakieś słowo i tłumacząc to z języka angielskiego można by to przetłumaczyć kobiety przygotowujące się do służby. I so siostry miały swój materiał odrębny, który dla nich był przygotowany do ich służby, do ich posługi to było, ich służba jest skupiona na tym, co Biblia mówi do kobiet. I think that's all. Myślę, że to tyle. Myślę, że jedna ważna rzecz, której nauczyłem się po 25 latach w służbie w kościele To to, że widziałem wielu ludzi, którzy wzrastali w swej wierze w Chrystusa I również starsi bracia widzieli wzrost tych ludzi w Chrystusie program was created to make more or to make ten program nie został przygotowany dla ludzi, którzy później mieliby stać się pastorami, czy mieliby iść do seminarium, czy do jakiejś szkoły biblijnej, ale po prostu jest przygotowany dla ludzi w zboże, którzy chcą wzrastać w Chrystusie i służyć i naśladować Chrystusa. Jest wiele różnych książek na temat uczniostwa, nieprawdaż? Jest mnóstwo. To jest po prostu narzędzie, które my, z którego my korzystaliśmy w naszym zborze i okazało się bardzo przydatne. Bóg pobłogosławił to. Więc dajemy Wam that it will be as much of a fruitful ministry, as it was for us. That's all I got. What do you got? Anything? All good. Okay, let's pray. To jeszcze pomódlmy się na koniec. I możecie iść do domu. Again, heavenly Father, we are grateful for your love for us. Kochany Ojcze Niebiański, dziękujemy za Twoją miłość wobec nas. To, to wielki zaszczyt być nazwanym Twoim dzieckiem. I jesteśmy wdzięczni za braci i siostry w Chrystusie, us hurting, którzy pomagają nam, gdy cierpimy, z Którzy radują się z nami, gdy my się cieszymy. Którzy zachęcają nas, gdy potrzebujemy zachęty. Którzy płaczą, gdy my płaczemy. Dziękujemy za naszą rodzinę w Chrystusie. Modlę się o te zbory. it will be a lighthouse for you in this community. Aby były Twoim światłem w tym otaczającym świecie. Aby ludzie mogli oglądać Ciebie w życiu tych ludzi. Kochamy Cię i wielbimy Cię w imieniu Jezusa. Amen.